Cześć! Nazywam się Paweł Duraj. Wysłuchacie podcastu Inny Koncept. Jest już Środa wieczór, więc ja szybciutko nagrywam ten właśnie wstęp do tego właśnie odcinka, który teraz słuchacie, żeby opublikować to jeszcze dziś. Bo skoro jest materiał cały przygotowany, a tylko brakuje wstępu, to trochę głupio by było nie opublikować dziś, w środę, kolejnego już odcinka, innego konceptu. Dziś tak, dlatego że przez ostatnie dni no, nie miałem dostępu do tych nagrań. No i nie miałem za bardzo dostępu do internetu, który działa w miarę stabilnie, ale teraz właśnie przyjechałem sobie do Krakowa i tutaj internet mi hula i są przede wszystkim te nagrania, które tylko czekają na publikację. A ja mam jeszcze głowę pełną tych jeżdżących około autobusowych rzeczy i drogi. Akurat mi się skończyły podcasty do odsłuchiwania, gdzieś w połowie drogi i przez półtorej godziny kapiłem się przez szybę, oglądając billboardy, reklamy, plakaty, slogany różne, szyldy, wystawy sklepów. Coś mi tak przeraziło że oj, jaki poziom w większości z tych reklam jest żenujący. Coś strasznego, takie bezmyślne slogany, byle by się rymowały, byle by się jakoś wryły w pamięć, no ale w sumie taka jest ich przecież natura, takie jest zadanie tych sloganów, żeby się wryły głęboko nam w pamięć i gdzieś tam w, podświadomo w podświadomości, trudne słówko, oddziaływały na nasz umysł, a potem kiedy się będziemy zastanawiać, którą rzecz kupić, to żeby zaatakowały z tą mocą i żebyśmy wybrali właśnie reklamowaną przez ten slogan rzecz. Ale nie o tym, bo yy, to jest podcast, w którym zazwyczaj staram się rozmawiać z różnymi ludźmi. I tym razem udało mi się złapać Agnieszkę. Agnieszkę, która opowie o muzyce, rzeczach związanych z muzyką, ale tak nie do końca. Taka dziwna rozmowa, no dobra, przyznaję się, nie przesłuchiwałem jej, nie miałem kiedy, nie miałem dostępu do tych nagrań, co już zresztą tłumaczyłem, ale wydaje mi się, że początek, o ile początek tej rozmowy z nią, z Agnieszką jest taki sobie, o tyle później, po dziesiątej minucie pięknie się wszystko rozkręca i, i jest fajnie. Takie mam wrażenie, ale to już ocencie sami. Ale zanim do tego przejdziemy, no to dla Was mam, drodzy słuchacze, niespodziankę, hura, yupi. Tak, słuchowisko specjalnie dla słuchaczy. Drobne, takie krótkie słuchowisko, które trwa 4,5 minuty. I zostało napisane przeze mnie jakoś Późną nocą, kiedyś, dawno, dawno temu, czyli parę dni temu w zasadzie, ale czas szybko płynie, dużo rzeczy się dzieje, także to są zamierzchłe już czasy. Przeze mnie to zostało przeczytane i przeze mnie zmontowane. No i w zasadzie nie ma w tym jakiegoś nic takiego rewelacyjnego. Miałem ambicje na coś takiego większego, ale niestety. No ja nie umiem pisać tak. Jak ja już zaczynam pisać, jak ja mam fajny pomysł na jakiś scenariusz, na jakieś opowiadanko, no to po kilkuset słowach muszę, po prostu muszę w jakiś głupi, śmieszny y, sposób no to to, z, taki dziwny, to z, wykręcić i zakończyć, no bo już nie mogę ze śmiechu taki wewnętrzny śmiech się we mnie budzi i muszę nim plunąć w ten strumień bitów jeżeli to piszę na komputerze albo na tą kartkę jeśli to piszę ręcznie ten śmiech niech płynie niech opływa dobra, słuchajcie, najpierw słuchowisko a potem rozmowa z Agnieszką no to na razie mroczne pomieszczenie Średniej wielkości sala, wystrój bardzo skąpy. W zasadzie są tam tylko krzesła i stół. I jeden obraz na ścianie, nie wiadomo co przedstawia. Wyłączyli prąd, więc zgromadzeni ludzie siedzą po ciemku. Miałem takie podejrzenia już od jakiegoś czasu. Nie chciałem was jednak nimi niepokoić, dopóki nie upewnię się, że mam rację. Zaczął przewodniczący, przechadzając się na około stołu. Wokół panowała cisza, aż muchę, która zapomniała tej nocy pójść spać, można było usłyszeć. Skulone na krzesłach, postacie słuchały uważnie. Najpierw Billy, potem Rudolf, a teraz Mała, mówił, przystawając przy trzech pustych miejscach. To nie są przelewki. Musimy przyznać to otwarcie. Popełniliśmy błąd. A, ale skąd mogliśmy wiedzieć, z kim zacieramy? To był zwykły przypadek. Jak dotąd nikt się nie bronił, zapiszczał kos. Przez salę przeszedł przytakujący pomruk. Może nawalił zwiat. Nie, nie, nic nie wypominamy tobie, Ula. Może, może taki po prostu nasz los, że zawsze, już prawie gdy niemal docieramy do celu, – To coś się musi schrzanić. – Ale zawsze wychodziliśmy z tego cało – zauważył zakapturzony. – Wycofać się nie możemy. Od tygodnia nie wykonaliśmy żadnego ruchu. Usunęliśmy się absolutnie w cień nawet rachunku za prąd nie zapłaciliśmy, żeby się nie wychylać. – A ludzie wciąż znikają – ciągnął przewodniczący. – Myślę, że nie ma co dłużej trzymać tego w tajemnicy. Pewnie niektórzy z was i tak się tego domyślają. Zadarliśmy z... Grzmot wypełnił ciszę, która zapadła. O szyby zaczęły uderzać krople deszczu. Z grupą D! Ktoś łapczywie złapał oddech, ktoś westchnął z przerażenia. Atmosfera z gęstej, pełnej napięcia nagle zrobiła się po prostu przerażająca. Tak to już bywa z atmosferą. Jest ona pełna empatii dla osób, które ona otacza. To, to, to mocne słowa. Jesteś absolutnie pewien? Wyjąkał kapsel. Tak. Przemyślałem to. Sprawdziłem. A, oni nie odpuszczą, więc y, liczyłem, że na tej naradzie ustalimy jak się bronić. Słyszałam, że Grupa D chochliki na kolację. Bezbarwnym głosem powiedziała Ula. Szubrawcy! Że ich potem brzuch nie boli! Westnął kapsel. Krasnoludki są jeszcze bardziej ciężkostrawne. Zauważył trzeźwo zakapturzanie. No tak, ale spróbuj zjeść chociaż taką wróżkę i nie mieć potem koszmarów w nocy zaoponowała Ula. Jedno jest pewne, uciął przewodniczący. Dranie... Są cholernie twarde i zacięte, ale może może w jakiś sposób urwał Na tle burzy dał się słyszeć jakiś niewyraźny głos, piski, trzask i w końcu udało się komuś ustawić megafon. Rozległ się dziarski głos. No dobra, tylko bez żadnych numerów. Wiemy, że tam jesteście. Otoczyliśmy dom. Wychodźcie, pojedynczo. Zagramy sobie teraz w szachy. Tak, teraz baterie już są załadowane, nic nie powinno przeszkodzić, skoro się podświetla, skoro y, światełko czerwone oznacza nagrywanie, skoro cyferki y, sekund narastają, narastają, zaraz się zamienią w minuty, a minuty nie, nie, nie, w godzinie się nie, nie będą zamieniać, przecież nie będziemy tak długo mówić, rozmawiać, ja też nie wiem, bo... Mm, kiedy się zobaczyliśmy tak pierwszy raz? Nie to kiedy to były? To parę było... parapetówka! Połowa listopada. Ech, i, I Gosi. Połowa listopada. Połowa listopada jakoś. Parapetówka e, po półtora miesiąca e, mieszkania urządzona. No, no ale fajna impreza była. Wiesz, jak z Gosią mieszkałyśmy tydzień czy dwa, to dopiero się pierwszy raz widziałyśmy. Pomijałyśmy się. Ona chodziła na zajęcia, ja chodziłam do pracy. Ona albo na noc szła do koleżanek, bo była jakaś impreza na początku roku, albo ja gdzieś tam jechałam do chłopaka albo na imprezę i mieszkałyśmy w sumie przez tydzień czy przez dwa razy, a nie widziałyśmy się ani razu. Tak, Zatawiałyśmy tylko liściki na, na, na biurku do siebie i pisałyśmy, kiedy będziesz? No o tej, o tej, a ja będę o tej. No to do zobaczenia jutro. I znowu na mnie wyszło. Pamiętam coś z... Y Tyluj, że na jakiejś imprezie w drugim tygodniu października Gosia się jarała strasznie, że dostała w prezencie, że kupiła ci w prezencie papier toaletowy, czy coś, coś w tym z, z No z coś, chyba, coś, coś tam chyba było, I nie I być może, być może w końcu się zobaczycie, ale już znacie swoje rzeczy. No to jest takie no, śmieszne, nie, nie mieszkać z kimś tydzień czy dwa, a nigdy się nie widzi, nawet nie wiedzieć, jak to sobie wygląda. Niesamowite bo w akademiku mieszkacie, yy, nie? Yy, i, I właśnie w połowa połowa listopada była, parabetówka, tam tam parę osób było, ja tam też byłem, no i... i, i jasne nie poznać trzeba ludzi nie rozumiał się z, ze wszystkimi i nagle okazało się e, tak przynajmniej to zrozumiałem że masz super moc władania nad muzyką nutami i e, z, właśnie z pomocą e, kluczy wiolinowych zamierzasz zapanować nad światem tak zapanować nad światem to było za dużo twój powiedziane plan. <laughs> no może nie aż tego tak odważnie, ale owszem no, strasznie pociąga mnie pięciolinia i wszystko to, co z nią związane Możliwość kreowania dźwięku i, i występów y, na scenie. No dobra, strasznie, strasznie tak tak mówisz oficjalnie, e, ale, ale, ale e, dowiedzieliście się, że jesteś dyrygentem. No tak. O co z tym chodzi? Nie, bo specjalnie wdrożyłem <grym> <grym> tematu z nadzieją, że wytłumaczysz mi to po raz pierwszy, tak, tak na świeżo, właśnie w blasku Czerwonego Światła oznaczającego nagrywanie. No to tłumacz teraz, wyjaśnij o, o, o co z tym chodzi. No tak, jestem dyrygentem chóru parekelnego w Piekarach Śląskich od w sumie czterech lat, nie więcej. No i tak sobie jakoś umilam czas. Sama też śpiłam w jakichś tam różnych innych chórach, ale, ale dyrygentem póki co jestem tylko tego jednego chóru. Ale... Z dyrygentem... Nic. skąd. Sk sk nie, jak się zostaje? No to taki, e, jakiś, jakiś, jakiś chór, jesteś dyrygentem chóru, nie, nie orkiestry, nie? Chóru. Nic takiego. Aha, no ale w no czym, czym, czym się to różni? Nie machania rękami? E, nie. Czy co? Nie, znaczy, o, o, z, z raczej, punktu, nie mam pojęcia w ogóle. Z o muzyce, punktu widzenia tak. technicznego, różni się to tym, że jeżeli dyrygujesz orkiestrą, to masz w ręku batutę. A Aha, chórem... Taki kij, którym możesz się Tak, kogoś taki, taki kij, no. tak, na przykład. A chórem dyrygujesz tylko rękami, samymi dłońmi. Taka jest tylko różnica. Ja akurat na, studia, które skończyłam, no, pozwala mi i dyrygować hurem i orkiestrą. Zresztą, y, żeby skończyć te studia, Masz, miałam dyplom mów, mów, mów. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Y, na dyplomie miałam i koncert z y, orkiestrą smyczkową, i z orkiestrą dętą, no i y, musiał być też koncert z chórem. Więc to tak, trzeba być wszystkiemu po trochu. Później wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje, czy zamiłowania. Ktoś częściej śpiewał, bardziej lubi śpiew więc, więc został bardziej z chórami. Ktoś na przykład gra na jakichś dętych instrumentach, czy na smyczkowych i bardziej go kręci orkiestra, no to wtedy lepiej sobie radzi w orkiestrze. I tak to jakoś się później w życiu układa w, w, w którąś ze stron. No ale jak, skąd się to wzięło, tam u ciebie tak jakieś zamiłani u muzyki? No bo, ej no, nigdy, tak przynajmniej mam takie wrażenie, nigdy nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że jest dyrygentem. Nie to jeszcze tak, tak, z wykształcenia. No wypadrza, ja znam tyle osób, że co kopniesz, to ktoś czymś dyryguje, albo coś prowadzi. Nie no, to zależy w jakich, w jakich kręgach się ten obracasz, nie wiadomo, hmm. ale... No skąd się to wzięło? Myślę, że jakaś tam... Mm, Jakiś artystyczny bakcyl zawsze gdzieś tam w środku drzemie, albo daje sobie poznać bardziej lub mniej. No i tak różne sploty życiowe, napotkane osoby na swojej drodze, czy, czy, czy jakieś takie sytuacje w życiu doprowadziły mnie do tego, że wybrałam taki, a nie inny kierunek studiów, taką, a nie inną szkołę. No i tak... No ale co, grałaś na jakimś instrumencie i lubiłaś dyrygować ludźmi? Nie, nie, nie, nie. Nie, nie lubisz manipulować ludźmi? <laughs> Może w to nie wnikajmy. Yy, A to jest fajne. Yy, ja... Czekaj, nie, przecież to właśnie robisz będąc dyrygentem. bo Mówisz, pokazujesz, nie? Jak tam yy, no. kierujesz, kto, kto co ma robić. Fakt faktem, musisz, jest... musisz mieć trochę taki charakter... Yy... Apodektyczny, tak? No może. Yy, no, musisz być zdecydowany i wiedzieć, czego chcesz. No bo jak wychodzisz do ludzi, kierujesz grupą ludzi, no bo to jest tak jakby kierowanie grupą ludzi, no to musisz wiedzieć, być pewny swego, mieć jakiś plan, jakieś założenia i do tego dążyć. Od nich to, jego, od nich to egzekwować. Natomiast yy, yy, no nie wiem, czy jestem jakaś tam taka... To nie chodzi o to, że, że lubię kimś rządzić czy coś. Po prostu dobrze się w tym czuję. No Jakoś mi to wychodzi. I tak jakoś przez znalazłaś się na takich studiach i stwierdziłeś, że będziesz tam. Znaczy, bo od dawien dawna uczyłam się grać na gitarze no. i trochę na fortepianie. Później poszłam do szkoły muzycznej na śpiew, no i przyszedł czas matury. Trzeba było zdecydować, na jakie studia się wybrać, więc wybrałam właśnie uczelnię muzyczną, chociaż w sumie dostałam się też na inny kierunek, bardziej, że tak powiem, normalny, ale jednak serce nie pozwoliło zrezygnować z muzyki. Taka pasja, Taka wie? pasja. To właśnie to był taki wybór między rozumem a, a miłością, nie? Bo, bo wiadomo, że kierunki bardziej takie przydatne byłyby bardziej przyszłościowe jakieś tam. To też nie wiadomo. Chociaż nigdy. to też, no właśnie, to nigdy do końca nie można... Tak, jesteś w jakiejś sposób. niszy na pewno. No, jakby nie było. No i poszłam na studia na takie jakie poszłam. Później na, na studiach okazało się, że są specjalizacje tam, muzykoterapia, y, dyrygentura i... Y, y, i jazz. Ja z muzyki rozrywkowej, i z jazzu słabo się czuję, bo jakoś tak zawsze bliższa mi była sercu klasyka. Mhm, Więc wybrałam by... właśnie tę dyrygenturę. No i robiłam też muzykoterapię jako drugi, drugą specjalizację, ale to jakoś tak... Y... To takie jest bardziej na boku. Jest, bo jest, ale... ale... Ale to działa, coś takiego jak muzykoterapia to jest w ogóle tak jakoś naukowo ciągnięte? Tak, no to, to, to się... tak. Zasnakowo, normalnie... Mi się to kojarzy, muzykoterapia kojarzy mi się z tą sceną z Lotu nad Kukuczym Gniazdem, kiedy siostra Rechad jakoś tak się nazywała. No, ta, ta suka, która tam kierowała tym ośrodkiem. Widziałaś ten film czy taś książkę? Średnio. Już nie pamiętam. Kiedyś to widziałam, ale dawno... W każdym tak. razie tam y, y, y, chodziła sobie płyta puszczona specjalnie głośno, żeby podwnerwiać pacjentów z szpitala mm -hmm. psychiatrycznego. No i główny bohater przez Jacka Nicholsona, rozwalił szybę i wyłączył to. Muzykoterapia, to się nazywa. Teraz... Tak, potem e, Elektrostrząsy go czekały, żeby się uspokoił. No to pięknie. No, to, to muzyką da się kogoś zdenerwować i, i ten, jakoś załagodzić, więc to. Gdzieś tam badania są, więc na pewno nie jest to bez znaczenia. No nie, ale nie znam się na tym, nie wiem, nie wiem za wiele o muzyce, jakoś tak. No a teraz, teraz y, powiedziałeś, że piszesz pracę doktorską już. Tak. Też coś związanego z muzyką. Tak. Dalej. To są studia muzykologiczne. No. No i... Tylko, że bardziej no, to, to, to... w katedrze etnomuzykologii, czyli tak nie na prostu folkloru. A. Badam folklor śląski, zwłaszcza folklor piekarski. Wpływ jego na, na dzieła, jakie tam powstały. Y, muzykę, jaką wykonuje się obecnie, jaką wykonywało się dawniej. Więc tak bardziej y, połączenie kultury, jakichś tam elementów socjologicznych z, y, z muzyką. Ale nudy. <laughs> Nie... A naprawdę tak, tak po prostu o tym powiesz to nie jest jakaś twoja pasja, co interesuje zainteresuje nie dotarłaś do jakiejś yy, praca doktorska już, to powinno, powinno zbierać sobie coś odkrywczego coś, coś, coś do co tego, rozwija dopiero do tego znowu badam, badam wszystkie utwory, jakie, jakie, jakie no i co odkryłaś? co cię zafascynowało? póki co zbieram materiały, więc ciężko powiedzieć yy, co mnie zafascynowało czyli co, że to jest po prostu bardziej nudne? Nie, bardziej odrębność taka... Yy, y, odrębność lokalna. Bo nie, nawet w samych piekarach duże miasto to nie jest, a, a jest siedem dzielnic i w każdej z dzielnic na przykład były inne stroje ludowe, które się różniły w jednym tylko mieście. Czy, czy, czy muzyka też była inna wykonywana na różne tam obrzędy świąteczne, zwłaszcza tam jakoś religijne. Też się różniły od, od siebie melodie. No to, to, to, to nie jest to czasem tak, że co parafia to inny organista i inne piosenki gra? No pewnie tak, pewnie tak, ale to wiesz, zawsze, jest to. zawsze to miało jakieś, jakieś tam korzenie i skądś się to wzięło. Więc do tego próbujemy jakoś dochodzić i to rozwiązywać. Czyli na no nic ciekawego nie natrafiłaś, takiego ośniwającego typu, że, że jakaś pani, z którą rozmawiałaś, zaczęła ci opowiadać y, historię swojego życia i, i w trakcie jej kot cię ugryzł. Nic takiego nie było. No nie, takich rzeczy, takie rzeczy się jeszcze nie zdarzyły. Przed tobą dopiero. Przede mną, tak. Oby. Z, z, tak, z, z, uzbył się z zestaw szczepień na wściekliznę <laughs> i inne takie rzeczy ręce. No. Co się przydaje, jak się rozmawia z ludźmi, których zwierzęta gryzą? No, to nie jak jest człowiek u gryzie, to jest jeszcze gorzej. <grydzi> nie wiem, nie próbowałam. I nigdy nikogo nie gryzłaś. Ze <grydzi> <jest> zwierząt nie? <grydzi> A ludzi? Ale <grydzi> to Nie, ale muzyka jakaś. Bo też, też coś tak czy po słyszałem od ciebie zresztą, że jakąś próbę miałaś. Wczoraj chyba, tak. no i, czyli to jest, ale to jest tak powiązane z, z twoimi y, studiami, czy y, tak y, próba w sensie jakiś twój zespół, jakaś twoja taka hobbystyczna? Nie, teraz hobbystyczna. wczoraj byłam na próbie y, chóru, chóru, chóru kameralnego, bo tutaj w Krakowie się... W... Ale to byłaś tam y, profesjonalnie czy amatorsko? Y, no bardziej chyba amatorsko, bo na razie tam śpiewam. O dyrygentka już tam jest, więc jakoś tam nie chce się wtrącać, że to dobrze mi z tym, bo... Yy, Czyli rozumiesz się artystycznie, nie? Tak, bo to, to tak, tego czysto, czysto dla siebie, czysto dla siebie, dla jakiegoś takiego własnego spełnienia, yy, uspokojenia swojego swojego jakiegoś tam pociągu w tym kierunku, bo brakuje tego jednak. Ja, na studiach było tego dużo, bo i, i śpiewaliśmy w chórach, graliśmy, dyrygowaliśmy, praktycznie muzyka była cały czas. A teraz wiesz, już praca jest różna, więc w pracy nie do końca, y, póki co mam okazję, aż tak y, czynnie, artystycznie, jakoś tam działać. Bardziej jest to taka strona teoretyczna niż, niż wykonawcza, więc szukam właśnie tych, tych kierunków, żeby to jakoś, żeby móc gdzieś y, się spełniać. No a powiedz coś więcej o tym tym Spełniasz się artystycznie, bo to serce, twoja pasja, tak. jakieś, nie wiem. Śpiewam. No, naśpiewasz. no śpiewasz. No, gdzie Cię można usłyszeć, czy jakieś, czy jakieś występy są? No, w najbliższym czasie to akurat jest taki martwy sezon, bo skończył A tak się. Ogólnie, tak. Tak, ogólnie, co no, raczej jakieś, po kościach? Sukcesy, sukcesy. Większe sukcesy miałam z zespołami, z którymi działałam w trakcie studiów, bo z naszym chórem uniwersyteckim Harmonia zdobyliśmy dość wiele znaczących nagród, bo dwa złote medale na konkursie chórów w Tajlandii, złoty i srebrny medal na konkursie chórów w Sankt Petersburgu, dwa razy zdobyliśmy nagrodę Bien na konkursie chórów w Szwajcarii, no i jeszcze tam były różne takie przeglądy i konkursy, czy to w Czechach, czy, czy, czy na Słowacji, gdzieś tak w miarę blisko, i, no i ogólnie po Polsce. Miałam hmm. też okazję y, współpracować i śpiewać razem y, z chórem Filharmonii Śląskiej, współpracować z Filharmonią Bałtycką, y, z chórem Nospru. Sama miałam też, y, to było najfajniejsze chyba przeżycie, bo miałam okazję śpiewać y, koncert y, pod batutą Krzysztofa Pendereckiego. Oh. Więc osobiście poznałam, znaczy poznałam. No na próbie po prostu podeszliśmy, coś tam zagadaliśmy, kilka słów wymieniliśmy z Krzysztofem Pendereckim, bo, bo wtedy jakoś tak byliśmy. Byliśmy doangażowani do chóru. Więc miałam okazję. Z, ze sławami wielkimi sami. Tak, tak. Tak. No tak. no. tak ciekawych rzeczy było. No jeszcze gdzieś tam, wiesz, jak, jak są koncerty, to zawsze gdzieś tam czy jacyś soliści sławnie się pojawiają, czy jakaś naprawdę dobra orkiestra, więc to po prostu zależy. Zależy od okoliczności. No, no to też nie jest taka typowa popkultura, nie? Taka no nie, to. Taka, tylko o ty to jest dla dla ludzi, którzy lubią. No właśnie. No o tym, że na przykład jest koncert Doddy, czy, czy tam, nie wiem, Fila, to wiedzą generalnie wszyscy. W telewizjach o tym mówią, w, w gazetach kolorowych o tym piszą, więc wiedzą o tym wszyscy. O tym, że na przykład jakaś sławna orkiestra przyjechała, czy coś. No to w same to same, generalnie plaka, wiedzą tylko melomani, no. albo właśnie osoby z branży. No. A to jest właśnie fajne. Nie mało osób yy, w ogóle Próbuję słuchać czegoś takiego jak klasykę, jak, jak e, muzykę instrumentalną, inną niż traki z gier i z filmów. A to jest przecież fajne. I tak tylko, nie, jak ja tam komuś czasem mówię, e, takie samo pytanie, czego słuchasz jest głupie. No każdy ma tam inny głos, każdy mhm. z innymi rzeczami się zetknął, ale to jest takie, takie pytanie... Na taki smotok, nie? Typowy. No i jak mówię, że słucham właściwie no głównie poezji śpiewanej typu Kaczmarski, yy, Gintrowski, i yy, różni tamtacy ci. I dla równowagi do tego, muzyki klasycznej, mm -hmm. nie, no to takie zdziwienie, że ej, kim ty jesteś? No bo po pierwsze, yy, bo jesteś jeszcze młody, więc może to z tego wynika. A druga sprawa jest A nie taka. Tylko. Że jakieś rówieśnicy czy tam młodsi, tak? No może, ale generalnie ludzie są, ludzie idą w życiu we wszystkich branżach na łatwiznę. Tak jak najłatwiej jest słuchać muzyki tej, która leci w radio, tej, która jest w telewizji, bo jest po prostu podana do ręki. I wszyscy no. ją znają. Zresztą, im częściej słuchasz jakiegoś przeboju w radiu, nawet jak ci się na początku nie podoba, to za którymś przesłuchaniem, za 10 czy za dwudziestym twój mózg już ją koduje i ją zna no. i tobie się wydaje, że na ci się podoba, że jednak jest fajna to wcale nie jest tylko po prostu już się do niej przyzwyczajasz już nie zauważasz pewnych błędów i po prostu jesteś karmiony tym, co wszyscy taką po prostu masówką, że tak powiem to no. jest tak samo jak z jedzeniem generalnie społeczeństwo, 70% społeczeństwa chodzi do supermarketu i wszyscy kupują to samo, tylko tam 10% załóżmy chce się nie wiem, gdzieś tam poszukać i kupić jakiś inny produkt, coś wyszukanego, coś innego coś z jakimś innym smakiem jakimś coś tam tego, tylko generalnie wszyscy lecą na kebaba <grych> czy coś, nie? No tak jest, tak jest w każdej branży, tak samo z ciuchami wszyscy też idą do, do sklepu i kupują to, co jest bo wszyscy, to jest teraz modne. Mało osób ma odwagę kupić coś yy, naprawdę w jakimś tam konkretnym stylu, czy jakoś się wyróżniać, bo, no bo po co, nie? Lepiej być tą szarą masą. No, akurat jeśli chodzi o ubranie, no to tak, ja sam kupuję po prostu to, co jest. No właśnie, no Na tej no właśnie. zasadzie. I z muzyką jest no tak, to też ale, tak ale samo, nikt się nie zastanawia. Jeśli chodzi o muzykę, jak, to, jak teraz jest dostęp do internetu, do, do, do płyt, w każdym sklepie jest dość spory wybór różnych tych gatunków i przede wszystkim internet. no to Można grzebać, można sobie szukać, czego się chce. A jednak miło to jakoś tak nie zwracają ludzie na takie rzeczy uwagi. Chociaż to też i to po części teraz ja jako nauczyciel muzyki powinnam poczuć się winna, to jest też wina naszego wychowania w szkołach. Bo sama pamiętam, jak byłam młoda, jak chodziłam do szkoły, i nauczyciele generalnie albo nas męczyli jakimś nudnym bachem, gdzie generalnie w wieku nastu lat, no to niech taką muzyką nie da się porwać. To trzeba wiedzieć, jakie utwory wyszukać, żeby akurat pociągnąć za sobą młodzież czy tam, czy tam dzieciaki. I też ten nauczyciel musi mieć w pasję w sobie, żeby umieć je tym wszystkim zarazić. A jak ta muzyka jest tak traktowana, jak jest, no to tak wszyscy na odczepkę później idą. No, to jest ten sam właśnie problem z wierszami na języku polskim, w ogóle z lekturami, przecież to jest najgorsze co można zrobić dla sztuki, czyli nauczać. Tak no. myślę. Sam, sam ktoś musi wyjść z inicjatywą i powiedzieć, ej, ch chcę, podoba bo mi się, interesuje mnie to, chcę jakieś podstawy mieć, żeby wyłapać z tego więcej. Właśnie. A jak na odwrót, to jest, tylko... To jest tylko takie zmuszanie, kogoś, no właśnie. No. Ale y y y nie cię do głosu, ale y ty czy ty jesteś nauczycielką muzyki? Tak. Tak? tak? No i Ale mów o tym. To jest Zaraz, zaraz, zaraz Ci ja tym powiem, tylko właśnie wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś. To jest dokładnie tak, jak mówisz. Ja yy, zaczynając swoją przygodę z gitarą, miałam dwóch na początku takich nauczycieli, który, którzy właśnie mnie do tego zniechęcili. Chodziłam przez rok na gitarę i <coughs> uwierz mi, <coughs> jak zagrałam egzamin końcowy na koniec roku, to to, o czym marzyłam, to po prostu, żeby przyjść do domu, odłożyć tą gitarę i już jej nigdy w życiu do ręki nie wziąć i jej nie dotknąć. Tacy byli po prostu beznadziejni. I potem zbieg i splot różnych okoliczności sprawił, że w sumie trafiłam do takiego nauczyciela, który nigdy w życiu na lekcji nam nie powiedział, że mamy ćwiczyć. On nigdy nie kazał nam ćwiczyć, nigdy nie kazał nam grać tam coś. On po prostu samym sobą, samą osobą, jak on był w tym zamiłowany, jak on na tej gitarze grał, jak on po prostu o muzyce się wypowiadał, jak on to wszystko traktował, to po prostu jak ja wychodziłam od niego z lekcji, to już się nie mogłam w autobusie doczekać, kiedy nie będę w domu. I wezmę tę gitarę do ręki i sama zacznę ćwiczyć, żeby po prostu grać tak jak on. On był po prostu sam w sobie taką pasją. I takich ludzi i takich ludzi trzeba jak najwięcej, bo oni... On, on właśnie nigdy nie namawiał, nigdy nie kazał czytać lektur, ani nic. Mm. Tylko po prostu sam w sobie tak tą muzykę traktuje, że no nie wyobrażasz sobie niczego innego, żeby w życiu nie robić tego samego. To jest tak, jakbyś chciał być, nie wiem, superbiologiem, czy, czy, czy jakimś naukowcem, to nie pójdziesz do nauczyciela, który po prostu przeczytał jakieś suche regułki i od A do Z ci to wszystko z książki wyklepi, jakbyś sobie go nie mógł sam przeczytać. Tylko po prostu pójdziesz do kogoś, kto będzie te doświadczenia robił w domu, nie wiem, kto spali, wysadzi pół pokoju, albo jakiś dymu tam pójdzie, czy coś tam mu rozsadzi, bo, bo to jest fascynujące, bo, bo, bo widzisz, że on tym żyje, że on się tym interesuje, że on kombinuje, że on szuka. I on też ci nie powie, ej, słuchaj, weź, przeczytaj to mi tą i tamtą książką. Tylko ci powie, połącz to z tym, a może ci wyjdzie, a może jak nie wyjdzie, a pomyśl o tym, a może jakbyś przykombinował tak i tak, jakbyś dodał mniej tego czy tamtego, to może by wyszło coś innego. No, Więc to tak. Baw się. No właśnie, trzeba mieć w sobie tą pasję, żeby umieć tą pasją zarazi zarazić innych. No, też prawda. Tak. Hamburger jest bardzo smaczny, ale jak się dowiesz, czego powstaje. No to już średnio. No to może to niektórych zniechęcić. Chyba, że mają pasy do jacy, hamburgerów, ale, ale ee, jak ty to właśnie tak realizujesz. Raz jak wyglądają te lekcje twoje? A to czy to, ja do tej pory. Jak uczyłam, w jakiejś podstawówce? E, czy, czy, czy? Uczyłam rytmiki to w przedszkolach. Znaczy w sumie no najmłodszych to to jest... dzieci. Takie zupełnie co innego. Pamiętam swoją rytmikę. Była bardzo miła pani tam. Tak, ja, ja nie pamiętam swojej właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. Ja pamiętam jak przez mgłę, no jasne, ile wtedy miałem lat 5, 6, nie? Ale nie lubiłem tego. Nie, o, nie lubiłem, ale to były fajne zajęcia, tylko, że takie... Fuh. Nie, nie wiem, jakoś... No każdy ma jakieś swoje predyspozycje, czy tam zamiłowania, nie, nie wszyscy muszą. Na czym polega rytmika w zasadzie, tak? Rytmika polega na tym, żebyś yy, wśród dzieci wzbudził zamiłowanie do muzyki, żebyś umuzykalił ich. Tak, wybierzmy to... mózgi dzieciom, póki jeszcze są małe. nie. Nie, właśnie nie. Wszystkim się tak wydaje, że ten siłę chce się... Bo, bo te panie wszystkie tam przedszkolanki zawsze cisną, żeby uczyć dzieci po 10 tysięcy piosenek, wierszyków i tak dalej, tak dalej. To nie o to chodzi. samo to, że te dzieci obcują z muzyką. Wymyślasz im różne ćwiczenia, które robią z tą muzyką, bo to nie jest tak, tylko że śpiewają, bo piosenka to jest jeden z elementów, których jest naście na, tej, na całej liście zajęć. To... Yy, Dziecko się uczy różnych i zdolności i manualnych i, i poznaje swoje ciało. Nawet, y, nie wiem, głupie umiejętności złapania piłki czy, czy, czy nie wiem, postawienia nogi y, tak, a nie inaczej, jakiejś takiej ogłady swojego ciała, to wszystko wynika z właśnie takich zajęć. Żeby nie być takim, wiesz, klockiem, że się nie umiesz nigdzie ruszyć czy coś, tylko jakoś takim być mergentkim, sprawnym, żeby słyszeć to wszystko, czuć... Mm. No, i no i... Ale podoba ci się to jako y, taka praca. To było, wiesz, co to było no, fajne, nie. bo mm, praca z takimi najmłodszymi dzieciakami y, daje ci dużo do myślenia. W sensie, jeżeli Twoje zajęcia są mało ciekawe albo są nudne, mówiąc wprost, to nie jest tak jak na studiach, że wiesz, wyjdziesz ty jako profesor. I wygłosisz jakiś tam wykład, a później za miesiąc czy za trzy na kolokwium to egzekwujesz. I studenci czy to lubią, czy tego nie lubią, muszą się tego nauczyć, no bo każdy chce mieć zaliczenie, nie? <grych> po to poszedłem na te studia. Natomiast z dzieciakami jest tak, że po prostu prowadzisz zajęcia i wystarczy, że przez parę sekund stajesz się nudny, albo, albo coś jest w ogóle do niczego i dzieci ci zaczynają siadać na ławeczkę czy tam gdzieś z boku, albo odchodzą, po prostu zaczynają się bawić klockami, lalkami, które są w sali. No. I dziecko ci nie powie yy, z grzeczności, nie, ty dobrze, to ja zakończę ten piosenkę razem z panią, bo, bo wiem, że powinienem, bo mama za to płaci. Tylko wiesz, ona sobie dziś na boku i przypomnę, to jest piosenka z głupia. Albo proszę panią, ale to zadanie jest głupie, ja tego nie będę robił. Albo mnie się to nie podoba. I wtedy, I wtedy właśnie widzisz, czy ty jesteś ciekawy, czy ty potrafisz sobą zainteresować, czy potrafisz w tych dzieciach wzbudzić zamiłowanie. I, i to jest taki taki fajny sprawdzian sam, samego siebie. Bo. Są różne metody do tego, żeby jakoś to od tych dzieci też się da wyegzekwować, jakoś narzucić, nie? Te panie zaczynają krzyczeć na dzieci, bo też się da, nie? No to jak na dziecko pokrzyczysz, to się boi, no i w końcu będzie robił to, co, to, co chcesz, no bo nie chciałby dostać czy tam coś, nie? W jaki sposób najbardziej lubisz terroryzować moje dzieci? W ogóle nie... Na, pe to... na pewno coś wymyśliłaś, przyznaj się, musiało być Stawiam je w kącie, jak już są niegrzeczne no, albo coś nie, tam to... Jest to takie to... mało kreatywne. No cóż, nie wolno mi... No co mogę więcej dziecku zrobić? Wymyśl coś, coś fajnego takiego, żeby się nikt do Ciebie nie mógł przyczepić, ale żebyś mogła jakoś potorturować psychicznie to dziecko. Myślę, że... Nie, nie korciła Cię nigdy? Nas, tak naprawdę? No czasami, było takich, no nie przyznam się szczerze, było takich parę przypadków, że jakbym wzięła to dziecko, to no, Ale no to nie o to chodzi, no. To już nie chodzi o to, że ja bym zraziła to dziecko właśnie do siebie, bo to, na tym mi nie zależy tak pewnie, nie wiem, czy życiu się kiedyś z tymi dzieciakami spotkam, czy nie. Natomiast na nie chciałabym ich zrazić właśnie do, do, do tego, czym się zajmuję, do tej muzyki, czy jakoś do przedszkola, czy w ogóle do, do bycia z rówieśnikami, bo to wszystko się później odbija na, na psychice. No. Więc sam widzisz, wspominałeś, że tam, że niby była fajne to zajęcia, to ale to nie no, tak, no, tak, jest że takie. To, to... W... Znaczy, była sympatyczna pani. Była najbardziej sympatyczna z tym przedszkolu, Oprócz takiej jednej pani bogusie, która opowiadała nam bajki o ziemniaczku. <laughs> <laughs> ale no. No widzę bo już parę lat, w sumie m, trzy chyba tak już na, po studiach prowadzę te zajęcia, więc już wiem, że dzieciaki, które na przykład przez te dwa ubiegłe lata wyszły z przedszkola to było paru chętnych, które zapisały się do szkoły muzycznej. I o. się do tej szkoły dostały. Czy tam zaczęły chodzić do baletu, bo się te dziewczynkom spodobały jakieś tam tańce, czy, czy, czy, czy, czy zabawy z muzyką, czy coś. Więc to jest fajne, to wtedy cieszy. Wtedy masz taką satysfakcję. no To, to tak... Wiesz, daję Ci do myślenia. Zresztą w ogóle no, dzieci to jest taka wdzię znaczy, wdzięczna, niewdzięczna branża. Jak na zajęciach musisz się naprawdę napocić, żeby coś z nich wycisnąć, żeby one właśnie chciały. A później przychodzi taki czas, że przychodzi przedstawienie i musisz przed rodzicami coś zaprezentować, no bo coś z tymi dziećmi w końcu robiłeś przez te pół godziny yy, danego dnia. No i, i przychodzi czas, kiedy, kiedy wszystko wisi na włosku, bo przedstawienie jest za tydzień, a na przykład tańce w ogóle nie idą. Albo piosenki, no stoją w miejscu, nie da się zaśpiewać dzieci nie pamiętają tekstu albo wrzeszczą okropnie. W tańcu wszyscy się motają i, i gubią i po prostu myślisz sobie tylko, że teraz przyjdą ci rodzice i jak oni to zobaczą, to po prostu się popłaczą na, na ten widok, nie? Ale potem jak już przychodzi to przedstawienie i jak... Yy, to jest niesamowite. Jak widzisz w tych dzieciach, w ich oczach naprawdę tę taką chęć, że one teraz się skupiają i są jak nigdy, normalnie jak jest nasz cały rok, bo znasz cały rok i kiedy mają humor, kiedy nie mają humoru, kiedy się wyspały i kiedy się nie wyspały i jest wszystko ok a potem przychodzi do przedstawienia i widzisz w ich oczach coś takiego, jak, jak nie widziałeś przez cały ten rok, jak one się starają i naprawdę normalnie nawet te najgorsze rozrabiaki, co generalnie zawsze wszystkich plują, biją i ciągną za warkocze, to stoją, stoją grzecznie w ogóle z krawatem i pięknie tańczą, to, to jest, na koniec roku to jest to. Jest to. Kiedy widzisz to przedstawienie, to już później nic innego nie trzeba. To jest taka nagroda i, i takie, takie docenienie samego siebie, że niesamowite uczucie, naprawdę. No bo takie dzieci, one też one nie muszą się starać, bo one nic za to przedstawienie nie dostaną. Nie? To nie są tam, one jeszcze nawet nie czują wstydu, bo to są za małe dzieci. To nie jest tak, że w szkole na przykład czegoś no dzieci uczysz... 6 lat? No 6, 5, i 4, 3 i 4 lata, bo tak miałam trzy mhm. grupy. Lary. Przecież no, przecież. no No przecież takie dziecko, wiesz, takie dziecko, ono, no bo w szkole no to już przed rodzicami głupio jest coś tam zawalić przed kolegami, bo się będą śmiać, nie? Mm. A takie małe dziecko no nie ma poczucia wstydu, czy tam, że coś nie wyjdzie, to mama będzie krzyczeć, czy coś. To go jeszcze tak aż bardzo nie, nie interesuje. Tylko po prostu ono się stara, bo chce. I to jest wtedy, kurczę, naprawdę mega przeżycie. Nie, no to super, że widzisz takie rzeczy. Na Oczywiście, naprawdę... no nie wszyscy tacy są. Nie można Mała powiedzieć, że 100% uczniów tak... tak ma, ale... ale są tacy, że naprawdę niesamowite. A coś ze starszymi coś miałaś do czynienia? Jakoś tak? Znaczy Dzień? ze starszych to albo prywatnie gdzieś tam uczę na gitarze czy na fortepianie no, grać. Tak, korepetycje. Korepetycje nie, takie, no, że tak powiem. No i y, mieliśmy praktyki tam w trakcie studiów, ale to w szkołach, w gimnazjach czy gdzieś tam w jakichś zak ośrodkach z dziećmi pośledzonymi, ale to wiesz, to jest tylko takie bywanie gdzieś tam, to nie da się poznać człowieka przez parę wizyt, więc to ciężko o tym coś powiedzieć. No, fajnie, dzięki. Jest pół godziny nagrania, jeszcze do tego dołożę chyba, takie jakieś krótkie słuchowisko, które tam przygotowuję. Będzie, będzie. Z tego odcinek. Jakoś zakończyć byś chciała odnośnie, tak, Muzyki, nie muzyki, czegokolwiek. Tego będę doskonać miliony, całe Jasne, kilkadziesiąt jest. osób. Nie, no, nie wiem. Zakończę. To miło mi bardzo było za, y, być Oj tutaj nie. i, i coś, coś powiedzieć. Nawrzesz na nich, żeby brali u ciebie korepetycję. Tak, mój numer konta. Nie, no, śmieję się. Nie, to nie o to chodzi. To po prostu, żeby coś robić, to trzeba, to trzeba lubić. Bo to, to nie chodzi o to, żeby robić coś na siłę. A z drugiej strony znowu, nie można myśleć o tym, że jeżeli dziecko czy, czy, czy cokolwiek uczy się coś, czy śpiewać, czy grać, to że to musi być już tak strasznie na poważnie, że to już będzie do końca życia, jak amen w pacierzu, że musi być muzykiem. Bo, bo to może być zawsze jakieś tam hobby poboczne, które, które umożliwia jakoś tam, otwiera klapki w głowie na, na lepsze jakieś perspektywy na przyszłość. No tak jest choćby z tym moim podcastem. No Taka właśnie. O zabawa. Pretekst, żeby poznawać ludzi. No właśnie, bardzo fajny <gry> sposób.